Ja yeah. to już nie dziewięćdziesiątki, ej, w mam dziewięćdziesiątki, ej Mówią mi chłopie do rośni, ale ja przecież jestem do dziosły Ej Ciągle tu piszę te zwrotki Co z tego ty że nie liczę forsy Ja liczę na siebie, ty kopisz mi dołki, zaleję fundament pod wysoki pomnik. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Nie machamy już łapo do tu wchodzę zaba Mówię Arigato za to, że mi pomagasz Jakiś tu amator mówi, że nie wypada mi rozjeba cię na rada Ty wie nie twoja sprawa Bo muzyka ma to dla mnie to autostrada, jada jadę optemarizona później będzie Nevada, Spełnię marzenie, a nie o nich opowiadam yeah. A paru takich typów ciągle widzę na blokach Ej, biegnę po swoje od dawna, kiedy oni zostali w blokach Ej, kiedy wchodzę tu na pętlach Chcę ci mówić, jeszcze więcej Lepkie palce to kręcę, chcę wyrzucić te pretensje Przez nie mam związane ręce, ej Jak tego nie kumasz, to odbij Jak tego nie kumasz, to odbij Po co mamy tracić czas na kłótnie? Nie chcę nic ci udowodnić, ej Bezwarunkowa relacja, ja gram to dla ciebie A ty potem sprawdzasz i chciałbym powiedzieć, że ta sytuacja To ciągle otwarta ludzi rekrutacja Jest bo chcę cię mieć Chcę cię mieć samo Lotem ze mną lecia, kiedy odpalisz ten numer jeszcze raz No to zwróć uwagę Żeby ci bo nie zgasł On yeah. ej, to nie hologram, ej, To nie hologram To nie hologram To ten na jawie, tu prawie w te ramy muzyczne Sobie jak fotograf to przed chwilą ja a, Byłem na glebie, teraz nie patrzę za siebie, nie. Yeah, yeah. Kiedy dzwoniłem do ciebie To ona nie znała mnie Teraz wszystko się zmieniło Nawet nie wiem czego chcesz Nie mam czasu dziś na miłość, ona dobrze odpala Wie. Ona z pyta, ile tego wziąłem Mówię dwie, mówię dwie Kiedyś dzwoniłem do ciebie, ja dzisiaj nie Wszystko się zmieniło, nawet nie wiem, kurwa, czego chcesz Nie mam czasu dziś na miłość, ona dobrze o tym wie Ona z pyta, ile tego wziąłem Mówię dwie, mówię dwie, dwie Ta, mówię dwie Ale nie chodzi o sztukę Naprawdę chodzi o sztuki, które stoją pod staną Kiedy gramy w klubie kolejną sztukę Da, biorę tą fuchę, ej Ta biorę kapuchę Żeby zainwestować i kiedyś ciągnąć Kwity, za które postawię kałupę yeah. Priorytet te pod lupę, a ty z kolejną dupę i mnie to jebie Kiedy weźmiesz kolejność dobro priorytetów, to wszystko będzie twoim łupem yeah. Ja stawiam na siebie, ej Ja stawiam na siebie Żeby nie widzę, więc lepiej zastanów się, kto jest teraz w potrzebie, ej Jestem zwykłym typem, który w planach ma niezwykłe życie, Składam rzeczywistość z liter i osadzam to na bicie Jedna chwila zmienia wszystko, spróbuj w sobie głos usłyszeć Ja ruszyłem drogę, choć mi nie dał nikt w tej deklaracji życia w dobrobycie W drodze do sukcesu, ryzyko jest w cenie A niepowodzenia wciąż rzucają cienie Jeden krok w tył i dwa przed ciebie Ale dziś już nie dzwonię do ciebie Kiedy dzwoniłem do ciebie, to ona nie znała mnie Teraz wszystko się zmieniło, nawet nie wiem czego chcesz Nie mam czasu dziś na miłość, ona dobrze o tym wie Ona z pyta, ile tego